Rozdział dwudziesty trzeci Zagłada Babilonu typem zniszczenia niegodziwych, gdy Chrystus przyjdzie po raz drugi. Będzie to dzień strasznego gniewu Pana. Babilon niegodziwi zginie. Porównaj z rozdziałem 13 Izajasza. Wyrok na Babilon, który ujrzał Izajasz, syn Amosa. Na wysokiej górze zatknijcie chorągiew, Podnieście okrzyk wojenny, dajcie znak ręką, by weszli w bramy wielmożów. Dałem rozkaz moim poświęconym, zwołałem także moich wojowników, bo mój gniew nie jest przeciwko tym, którzy radują się moją chowałą. Gwar na górach, niczym wielkiego tłumu, wrzała królestw i zebranych narodów. Pan zastępów robi przegląd zastępów wojennych. Przychodzą z dalekiego kraju, od granic nieboskłonu. Pan i narzędzia jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pana. Nadchodzi jako zagłada z rąk Wszechmogącego. Dlatego wszystkie ręce opadną, stopnieją wszystkie serce ludzkie. Będą przerażeni, ogarną ich męki i boleści Jeden na drugiego będzie patrzył z osłupieniem Oblicza ich będą niczym w płomieniach Oto nadchodzi okrutny dzień Pana Ze wzburzeniem i strasznym gniewem Żeby ziemię przemienić w pustkowie I zmieść z niej grzeszników Oto gwiazdy niebieskie i ich konstelacje Nie będą jaśniały swym światłem Słońce się zaćmi od samego wschodu i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. Ukaże świat za jego zło i niegodziwych za ich grzechy. Położy kres pysze zuchowałych i dumę okrutników poniże. Uczynię, że śmiertelnik stanie się cenniejszy niż najczystsze złoto, nawet złoto ofiru. Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach pod gniewem Pana zastępów, gdy rozgorzeje jego gniew. I stanie się, że jak ścigana sarna jak owca, której nikt nie przygarnia, każdy zawróci do swoich i uciechnie do swego kraju. Każdy dumny zostanie przebity, każdy, kto należy do niegodziwych, zginie od miecza. Dzieci ich zostaną roztrzaskane na ich oczach, Ich domy splądrowane, a żony zgwałcone. Oto pobudzę przeciw nim medów, Którzy nie cenią sobie srebra, ani nie kochają w złocie. Ich łuki roztrzaskają waszych młodzieńców, Nad noworodkami się nie ulitują, Ich oko nie przepuści także dzieciom. Wtedy Babilon, perła królestw, Klejnot i duma Chaldejczyków stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy je Bóg obalił. Z pokolenia na pokolenie nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani zaludniony. Nie rozbije tam Arab namiotu, ani też pasterze nie zatrzymają się tam. Dziki zwierz mieć tam będzie swe leże, zawodzące stworzenia napełnią ich domy, sowy się w nich zagnieżdżą i kozły będą tam harcować. Szakale nawoływać się będą w ich pałacach, a hieny wyć będą w ich wspaniałych gmachach. Godzina jego się zbliża, jego dni nie będą przedłużone. Oto zniszczę go gwałtownie, gdyż będę litościwy dla mojego ludu, lecz niegodziwi zginą.